W ostatnim kwartale 2015 roku liczba domów posiadanych na własność w Ameryce ponownie wzrosła po spadku, jaki odnotowała w ciągu ostatniej dekady. Jak wynika z nowych danych, Biura do spraw Ewidencji Ludności udział Amerykanów, którzy posiadają swoje domy na własność wyniósł w tym okresie 63,8%. To skok w górę o 0,4% w porównaniu do trzeciego kwartału. Pod względem demograficznym największy wzrost własności Zaobserwowano wśród grupy wiekowej w przedziale od 35 do 44 lat. Niesamowity czas na zakup lub refinansowanie. Czy to dobry czas na zakup lub refinansowanie? Zdaniem dyrektora generalnego Quicken Loans jak najbardziej. Dostrzega on na rynku nieruchomości silne pozytywne sygnały, w tym utrzymujące się niskie oprocentowania kredytów hipotecznych, które to potwierdzają. Powiedział on stacji CNBC, iż Quicken wprowadziło niedawno na rynek nowy produkt o nazwie Rocket Mortgage. Jest to proces składania wniosków o kredyt hipoteczny prowadzony wyłącznie w trybie online. Potrzebna pomoc spośród pokolenia milenium. W najbliższych latach mileniowcy będą jedną z największych grup demograficznych kupujących domy. Jednak według portalu Mortgage Professional America, który obejmuje branżę kredytów hipotecznych przeciętny specjalista do spraw kredytów ma obecnie 54 lata. Według The Washington Post prywatny kredytodawca Freedom Mortgage rekrutuje obecnie więcej mileniowców na stanowiska specjalistów do spraw kredytów. Portal zatrudnił i przeszkolił w ubiegłym roku ponad 100 nowych pracowników, a w tym roku planuje zwerbować 1000 kolejnych. Super Bowl na rynku nieruchomości. Charlotte zdecydowanym zwycięzcą. Zespół Denver Broncos wygrał mistrzostwa Super Bowl, ale jeśli chodzi o liczby na rynku realnościowym, Charlotte odnosi zwycięstwo nad Denver. Realtor.com porównało dane liczbowe pod względem przystępności cenowej. Charlotte znacznie wyprzedza Denver ze średnią ceną domu wynoszącą 227 tysięcy dolarów. To mniej niż połowa tego, co trzeba średnio zapłacić w Denver. Charlotte ma również dużą przewagę, jeśli chodzi o zapasy. Prawie trzy razy większe niż Denver, a to może być powód, dla którego domy w tym mieście sprzedają się średnio 3 tygodnie szybciej. Jednak średnia wielkość domów w Denver jest ponad 1100 stóp kwadratowych większa niż w Charlotte. Codzienna przejażdżka pociągiem może zaoszczędzić tysiące dolarów osobom pracującym w stolicy. Baltimore i Washington dzieli od siebie zaledwie 40 mil, ale to dwa różne światy jeśli chodzi o cenę domów. To argument jaki wykorzystuje obecnie Baltimore do promowania sprzedaży, chcąc w ten sposób przyciągnąć osoby, które pracują w stolicy kraju, ale nie mogą sobie pozwolić, aby tam mieszkać. Dyrektor ds. marketingu w Live Baltimore wie, jaki drogi może być Waszyngton. Powiedział on w waszyngtońskiej stacji telewizyjnej, iż dojazdy pociągiem mogą przynieść oszczędności sięgające kilku tysięcy dolarów rocznie. Uwaga, poszukujący domów na północno-zachodniej stronie miasta i na przedmieściach.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 Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Szukasz okazji? Mamy budynki, domy, kondominia. Star Realtors. realnościowa maszyna.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 Desplain Nowo zgłoszony do sprzedaży, duży, trzysypialniowy dom jednorodzinny, nowa kuchnia i łazienka, wykończony basement. Cena wywoławcza to jedyne 199 tysięcy dolarów. Szamburg. Atrakcyjny dwusypialniowy dom z wykończoną piwnicą. Garaż na jeden samochód, nowy dach i klimatyzacja. Ogrodzona parcela. Cena 175 tysięcy. Wielka to okazja. Jeżeli jesteś zainteresowany którąkolwiek z naszych ofert, to nie czekaj. dzwoń już teraz 847-647-4000, 847-647-4300 lub zobacz je w internecie pod adresem posiadłość.com.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 Pokolenie milenium i ich wymagania są jednym z czterech głównych czynników mających wpływ na rozwój rynku nieruchomości komercyjnych w Tampa. Doświadczeni specjaliści do spraw nieruchomości wskazali na ostatniej konferencji trendy, które w nadchodzących latach będą najbardziej wpływać na rozwój miasta. Serwis TampaBay.com donosi, iż deweloper planowanego 52-piętrowego budynku nad rzeką Hillsboro wyposaża swoje lokale w akcenty inspirowane mileniowcami, takie jak odsłonięte stropy oraz kanały wentylacyjne. Wkomponowane w aranżację wnętrza. Jego celem, jak mówi, jest stworzenie przestrzeni ciekawej architektonicznie. Pittsburgh rośnie w siłę. Rynek nieruchomości mieszkalnych w Pittsburghu miał swój najlepszy czas w 2015 roku. Jak poinformował Pittsburgh Post, w tym okresie odnotowano rekordową liczbę sprzedaży domów, a ceny znacząco wzrosły. Rynek nieruchomości w Pittsburghu zyskał w zeszłym roku 6% na wartości. Howard Hanna, jeden z prezesów i dyrektor generalny Howard Hanna Real Estate Services, powiedział gazecie, iż tempo wzrostu sprzedaży, zarówno w mieście jak i na przedmieściach, powinno w 2015 w 2016 roku nadal rosnąć. Były domy pogrzebowe. Czy chciałbyś zamieszkać w jednym z nich? Czy fakt, że w domu, który planujesz kupić, znajdował się kiedyś dom pogrzebowy, miałby wpływ na Twoją decyzję? Realtor.com znalazło niedawno kilka nieruchomości, które mogą być potencjalnie bardzo atrakcyjne pod względem inwestycyjnym. Jedna z nich to posiadłość wybudowana w 1890 roku w Hamilton w stanie Montana, w której od 1916 roku mieścił się dom pogrzebowy, a która teraz może być twoja za jedyne 550 tysięcy dolarów. Albo wiktoriański dom pogrzebowy w Waterbury, Connecticut, który również ma swoją historię. Swoje dzieciństwo spędziła w nim nieżyjąca już aktorka Rosalind Russell. A w Pahoki na Florydzie za mniej niż 100 tysięcy dolarów można kupić dom w tradycyjnym stylu o powierzchni 5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 Nie płacz, Madziu. Znajomy polecił mi swojego adwokata. Powiedział, że jego dzieci śpią spokojnie już od dawna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 Star Realtors to realnościowa maszyna. Oto nasze najnowsze propozycje. Szamburg. atrakcyjny, dwusypialniowy dom z wykończoną piwnicą. Garaż na jeden samochód. Nowy dach i klimatyzacja. Ogrodzona parcela. Cena 175 tysięcy. Okazja. Displays nowo zgłoszony do sprzedaży. Duży trzysypialniowy dom jednorodzinny. Nowa kuchnia i łazienka. Wykończony basement. Cena wywoławcza to jedynie 199 tysięcy.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 847 647 4000. Jak reklama domu, to tylko w dobrym towarzystwie. Magazyn radiowy Posiadłość 847 Internet posiadłość.com Wiadomości z rynku nieruchomości Niewielki wzrost liczby kredytów wysokiego ryzyka. Gdybyśmy powiedzieli Ci, że liczba zaciągniętych kredytów hipotecznych typu subprime znowu zaczęła rosnąć, czy to by Cię zaniepokoiło? Z pewnością tak, gdyby chodziło o wadliwe pożyczki podobne do tych z 2007 roku. Zdaniem głównego ekonomisty Equifax czasy się zmieniły, a wraz z nimi kredyty subprime. Jak powiedział serwisowi housingwire.com, kredytodawcy kładą większy nacisk na zdolność kredytobiorców do spłaty. Jego zdaniem standardy kredytowe stają się coraz bardziej korzystne, aby zaspokoić popyt rynkowy. Społeczni działacze chcą zakończyć sprzedaży zaległych hipotek na Wall Street. W miastach w całym kraju lokalni urzędnicy dołączają do grup społecznych wzywających Fannie Mae and Freddie Mac, aby te zaprzestały sprzedaży inwestorom z Wall Street hipotek kredytobiorców zalegających ze spłatami. Oprócz działaczy społecznych, głos w tej sprawie zabrał na konferencji prasowej burmistrz okręgu East Orange w New Jersey. W oświadczeniu rzecznik Federalnego Departamentu Mieszkalistwa i Rozwoju Miast powiedział stacji NJTV News, iż, cytuję, Departament będzie nadal współpracować zarówno z właścicielami domów i kredytodawcami w kierunku pełnego odzyskania należnych kwot. Koniec cytatu. Ponowny wzrost cen domów w grudniu. Jak wynika z najnowszych informacji od dostawcy danych o rynku nieruchomości CoreLogic, w grudniu ceny domów w całym kraju, w tym nieruchomości skonfiskowanych, wzrosły o 6,3% rok do roku. W porównaniu do listopada ceny skoczyły w górę o 0,8%. CoreLogic prognozuje, że wzrosną one o 5,4% rok do roku w okresie od grudnia 2015 do grudnia 2016 roku. Pomoc dla niepełnosprawnych nabywców domów Wielu pośredników napotyka nowe wyzwanie, jakim jest pomoc pewnym klientom w znalezieniu odpowiedniego domu. Chodzi tu o osoby niepełnosprawne. The Los Angeles Times doniósł niedawno o rosnącej liczbie wniosków o pomoc ze strony tego typu klientów. Pewna pośredniczka nieruchomości z południowej Kalifornii twierdzi, iż liczba takich wniosków wzrosła od 2010 roku o 20%. Jej zdaniem, branża nieruchomości musi bardziej skoncentrować się na dostępie i dysponować bardziej zróżnicowanymi ofertami sprzedaży. Czuj wiosnę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 Sprzeda nasz dom? Jak to kto? Nie słuchasz magazynu Posiadłość w niedzielę o 11:00 rano? Sama zobacz w internecie: posiadłość.com. I tak musimy sprzedać, więc dzwonię od razu: 847-647-4000. Posiadłość.com z miłości do nieruchomości. Szukasz okazji? Mamy budynki, domy, kondominia. Star Realtors to realnościowa maszyna.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 Chicago. Trzy sypialniowe mieszkanie prywatne. Dwie pełne łazienki. Osobna jadalnia. Piwnica i garaż na miejscu. Wycenione do natychmiastowej sprzedaży 35 tysięcy poniżej wartości.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 Streamwood. Duży dom z dodatkowym mieszkaniem dla rodziny. Cztery sypialnie, dwie łazienki, kominek, garaż na dwa samochody. Duża ogrodzona działka. Cena zniżona o 25 tysięcy. Wystarczy 6600 wkładu własnego, a rata miesięczna wyniesie 1020 dolarów. Displays, Nowo zgłoszony do sprzedaży. Duży trzy sypialniowy dom jednorodzinny. Nowa kuchnia i łazienka. Wykończony basement. Cena wywoławcza to jedyne 199 tysięcy. Niles. Uwaga! Okazja sezonu. Nowo zgłoszony do sprzedaży 15-letni dom w stylu kolonialnym. Cztery olbrzymie sypialnie, trzy łazienki, salon, biuro domowe, pokój rodzinny z kominkiem. Olbrzymia, w pełni wyposażona kuchnia, dębowe podłogi w całym domu. Dach i system grzewczo-chodzący wymieniony 5 lat temu. Duża ogrodzona parcela. Cena 50 tysięcy poniżej wartości i dom musi być natychmiast sprzedany.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 The <laughs>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 Okazję tygodnia tylko w magazynie Posiadłość. Zapraszamy. Zapraszam.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 Wzrost sprzedaży domów w Teksasie w 2015 roku. W Teksasie wszystko musi być duże. Dotyczy to również sprzedaży domów, które w 2015 roku osiągnęły rekordowy poziom przekraczając po raz pierwszy próg 300 tysięcy. Jak wynika z danych Związku Realnościowców w Teksasie, sprzedaż domów w ubiegłym roku wzrosły o 4,1%. Średnia cena w czwartym kwartale wynosiła 195 tysięcy, co stanowi wzrost o 5,5% w porównaniu do analogicznego okresu 2014 roku. Jednak wyniki z 2016 roku nadal pozostają pod znakiem zapytania. Główny ekonomista Real Estate Center z Texas AM University powiedział housingwire.com, iż spadające ceny ropy dopiero zaczynają znacząco wpływać na rynek nieruchomości w Teksasie. Niezaspokojony popyt w Bay Area. Jest takie stare powiedzenie – wszystko nabiera tempa po Super Bowl. Według eksperta z zachodniego wybrzeża prawdopodobnie i w tym roku tak będzie. Zwłaszcza w Bay Area, gdzie właśnie odbyły się mistrzostwa Super Bowl. Prezes Lokalnego Związku Realnościowców powiedział San Jose Mercury News. Cytuję – nie mamy żadnego powodu, aby sądzić, że sytuacja na rynku miałaby się pogorszyć w bieżącym roku. Oczekujemy dobrych, stabilnych wzrostów zarówno pod względem zapasów, jak i cen. Koniec cytatu. Ale czy istnieje bańka realnościowa? Przyznaje on, że zawsze mówi się o bańce, ale jak twierdzi, nie wydaje się nam, aby takowa istniała. Wzrost sprzedaży domów południowo-zachodniej Wierdzini w malowniczej południowo-zachodniej Wirginii sprzedaże domów w 2015 roku osiągnęły najwyższy poziom od 8 lat. Dana Harris z lokalnego Związku Realnościowców powiedziała w stacji telewizyjnej WDBJ, że rok 2015 był najlepszym od wielu lat. Wypowiedzi dla stacji stwierdziła, że nie ma tu czynnika przyczyniającego się do tego trendu, jest po prostu dobre wyczucie czasu. Cytuję, normalny cykl w sektorze nieruchomości. Koniec cytatu. Gra w The Dozens, aby sprzedać dom. To brzmi jak żart. Twój dom jest taki brzydki. Ale niektórzy pośrednicy są zdania, że czasami brutalna szczerość, jeśli chodzi o słabe strony, może pomóc go sprzedać. Realtor.com mówi, że taka szczerość, podkreślanie i demonstrowanie tego, posługując się opisami poczynając od brudny po najgorszy w sąsiedztwie, niesie za sobą wartość. Kilka ofert ma nawet zdjęcia. Nie będziemy ich tu jednak opisywać. Powiemy tylko, że pewien dom w Kalifornii, który reklamował się jako najgorszy dom w najlepszej dzielnicy, miał 124 tysiące wyświetleń w w pierwszych dwóch tygodniach od wystawienia na sprzedaż w internecie.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 Dancing, to the music vibe, and the boys Just the girls, the girls in the hair While the shot to men just sit way over there And the songs, they get louder Each one better than before And you're singing the songs Thinking this is the life And you wake up in the morning And your head first the size Where you gonna go, where you gonna go And where you gonna sleep tonight And you're singing a song, thinking this is a life And you wake up in the morning and your is twist the size Where you gonna go, where you gonna go? Oh, where you gonna sleep tonight? Oh, where you gonna sleep tonight?